Podcast clase Para disuadirle de sospechas sobre el doctor Carol Debo informarle que él me llamó en su ayuda Se sabe amenazado por un enemigo que desconoce, Y yo tengo la prueba Intentaron asesinarlo delante de mí De todos modos He solicitado al servicio secreto una fotografía de él Así podremos identificarle. Quiero decirle que su intervención me ha dado nuevas esperanzas. Y que cuente con nosotros en todo lo que podamos ayudarle. Gracias. De momento quisiera llevarme lo que vine a buscar. La cámara fotográfica de su hermana. He sabido que le dijeron a la policía que una persona la encontró y se la trajo. Jacku? Kolejne odsłonie sklepiku z horrorami. Dzisiaj będziemy omawiać film, który no, zbudowany jest na takich fundamentach farsy i tandety. są takie wrażenie, że schodzimy coraz niżej, bo ostatnio opowiadaliśmy o horrorach polskich, a teraz omawiamy, będziemy omawiać film, no, który moim zdaniem jeszcze niżej trzeba by go sytuować, jeśli chodzi o rodzaj hmm, tego kiczu, który, który tu można zobaczyć. Wiesz, że to ob jest obraźliwe, co mówisz w tym momencie? Wobec? Meksykanów. To jest ich dobro narodowe. Tak, tak, tak. No, podejrzewam, że to jest dobro narodowe. Nie, będziemy o tym mówić zresztą. Tak. To jest dobro narodowe... Ale Hiszpanów czy Meksykanów? Meksykanów. Meksykanów. Dobrze, zajmiemy się filmem dzisiaj Santo w Muzeum Figur Woskowych. Jest to jeden z filmów tworzących cykl filmów o Santo, takim rzeczywiście bohaterze meksykańskim, który wszelako, jak to, jakkolwiek to oceniając, odbierany jest dzisiaj przez widownię, może spoza, pochodzącą spoza Meksyku, raczej prześmiewczo. Czy się z tym zgadzamy, czy nie? No to jednak oglądając te filmy musimy powiedzieć, że mamy do czynienia z bardzo dużą umownością i to z, z, z zarówno jeśli chodzi o realizację tych filmów, ale też to, w jaki sposób w ogóle ta seria funkcjonuje. Co się, co się dzieje po stronie całej serii tych filmów. Ale zanim o tym, może jakieś mamy aktualności dotyczące kina klasy D. Mhm. No, możesz się pochwalić tutaj w audycji i swoim ostatnim zakupem. <śmiech> tak, zdecydowałem się, ale mam już do sumienia, wiesz, bo długo walczyłem ze sobą. Zakupiłem Alieny na Blu-rayu, wszystkie części tego, tego cyklu. I no, ogląda się to znakomicie. To znaczy, wiesz co, mam, taką, mam takie wrażenie, nie wiem, czy może ktoś słuchaczy się z tym zgodzi lub nie, ale mam takie wrażenie, że pierwsza część Aliena hmm, Ridleya Scotta na Blu-ray jest bardzo ładnie dopieszczona. Oglądając drugą część Aliens, czyli u nas w Polsce decydujące starcie hmm, Jamesa Camerona, miałem takie wrażenie, jakby jednak tutaj nie do końca to wyszło. Mówię o obrazie. Widzę jakieś takie dziwne hmm, kontrasty między ujęciami, między scenami, gdzie czasami jest bardzo dobrze, a czasami widać na przykład bardzo duże ziarno, zwłaszcza w, w miejscach, gdzie występuje dużo czerni na ekranie. Czego nie widziałem w ogóle oglądając pierwszą część Alien. Więc nie wiem jak będzie dalej, bo... bo, bo mm, dalej jest jeszcze gorzej. Czytałem recenzję. O kurczę. No, czytałem to recenzję, dziwne. że dopieszczona jest bardzo pierwsza część, druga już mniej, ale dwie ostatnie już niestety... One lokują się zdecydowanie niżej, no. nie, nie, nie, Może... nie, nie, nie po prostu mhm. przestano, nie, nic nie zrobiono chyba z tymi ostatnimi częściami, albo niewiele takie kosmetyczne ewentualnie zmiany. To mhm. bardzo dziwne, bo mm, znaczy ja rozumiem jakbym, się znaczy rozumiem, no nie rozumiem, ale zdaję sobie sprawę czym się kierowano, ta pierwsza część jest najważniejsza i uchodzi z arcydzieło, natomiast mm, na pewno pomocne, mogłoby być tutaj to, że te dwie ostatnie części są najnowsze. W związku z tym zarówno materiał jest, jest młodszy, mówię o materiale oryginalnym negatywie, ale też technologia poszła bardzo do przodu. Od, od momentu, kiedy powstawał um, Aliens w 1979 roku, no to już te dwie ostatnie części to są lata 90. W związku z tym wydaje mi się, że nie trzeba było tak dużo pracy w to wkładać, jak, jak, jak się wydaje podczas um, re, te, te, tej rekonstrukcji, tak to nazwijmy, części pierwszej, Aliena. Bardziej wydaje mi się to dziwne. No ale nie wypieram się jeszcze, po tych dwóch ostatnich części nie widziałem, natomiast widzę pewną różnicę, bo oglądam jeden za drugim ten film, zrobiłem sobie taki wieczór i widzę różnicę właśnie po stronie spadku jakości obrazu, jeśli chodzi o Aliens, czyli drugą część Obcego, co, co trochę boli. No, ale nic nie zrobisz, Jacku. No, dziwi, <laughs> dziwi mnie też to właśnie, o czym mówisz, że te dwie ostatnie części tak prawdopodobnie potraktowano lekceważąco i nie włożono zbyt wiele w usiłków jakości, ponieważ wydaje mi się, że pracy byłoby zdecydowanie mniej niż przy no właśnie, pierwszej części właśnie. i przy drugiej, a jednak możliwe, że uznano, że nie ma to sensu, bo jakość i tak jest całkiem niezła. Nie wiem, ale to rozmawiamy teraz o dwóch częściach, które każdy, yy, nikt z nas nie widział. Więc poczekajmy, sam ocenisz. może w przyszłym odcinku odsłonie naszego podcastu się podzielisz wrażeniami. Tak, no są trochę spóźnione, bo ja długo walczyłem ze sobą, bo mówiłem ci, że mam wydania wszystkich obcych wydane w 2003 roku, takie podwójne wydania DVD i dlatego długo walczyłem z tym, czy kupować to na Blu-rayu. I nie żałuję, że kupiłem to na Blu-rayu, zwłaszcza jeśli chodzi o tą pierwszą część, bo naprawdę ogląda się to fenomenalnie. Pomijając kwestię naprawdę bardzo fajnej roboty po stronie obrazu i dźwięku, to przypomniałem sobie tego Aliena Scotta i no, trzeba brać pod uwagę, że w, to jest serce dzieło. No. W wielu wymiarach ten film wykracza daleko poza kino rozrywkowe i opowiada jakieś takie fajne, może nie egzystencjalne jakieś problemy, ale naprawdę jest bardzo ładnie poukładany, jeśli chodzi o narrację. To jest dobry film. Mhm. Tutaj się zgodzę z tobą, dlatego ja bym chętnie kupił pierwszą część. Ja mhm. za drugą niespecjalnie nie przepadam, a dwie ostatnie no po prostu biorę pod uwagę. Mimo, że mówiłem ci to, że na mhm. Festiwalu Filmów Kultowych pokazujemy wszystkie cztery części, ale tutaj przyznaję, że w maratonie filmowym całonocnym ale przyznaję, że osobiście to lubię pierwszą część, przy drugiej już się waham, ponieważ ona burzy całą tą koncepcję obcego, która... E która się pojawia w pierwszej części, to znaczy mówię, tam jest mowa o stworze doskonałym, o istocie doskonałej, niezniszczalnej oni się zachwycają tym obcym mm -hmm. oni się go boją, on ich przeraża, ale oni są pełni zachwytu, natomiast w dwójce to po prostu sobie tak szczelają do tych obcych, którzy się pojawiają i znikają i zresztą Siguni Weaver powiedziała o dwójce, że to jest taka rambolada troszeczkę nie, no jest oczywiście, hmm. że tak, ale ma swoich zagorzałych fanów wiesz co, ale wracając do tego, o czym mówię, że kupiłbyś sobie jedynkę na Blu-rayu. Będziesz miał szansę, bo widziałem na Amazonie. Tak? Będą, nie Aha. wiem, czy w Polsce, ale na Amazonie widziałem wkrótce, będzie premiera właśnie osobno. Każda część będzie, Aha. nie wiem, czy to będą jakieś podwójne też wydania Blu-ray, ale rzeczywiście widziałem już dwie części, czyli Alien i Aliens będą jako osobne wydania na Blu-rayu, czyli jakby wydane w single takim, w mhm. pakie pakiecie, no, po prostu singlowe wydania. Ja tak sądzę, że po prostu chcieli zarobić, żeby Oczywiście. łatwiej sprzedać w pakiecie. Nie sądzę, żeby ta trzecia i czwarta część tak dobrze się sprzedawały. Na pewno nie, no, więc... na pewno nie. Słuchaj, jeszcze tylko bo przypomniała mi się jedna sprawa dla mnie bardzo istotna. Jeśli mówimy o wydaniach Amazona, już chyba ci mówiłem ale to już niedługo, więc jeszcze powtórzę Drugiego chyba maja wychodzi na Blu-ray'u właśnie w Amazon UK będzie można kupić pierwszy sezon Twilight Zone, czyli Strefy Mroku oryginalnej serii, która zrewoluc zrewolucjonowała tak zrewolucjonizowała mówi. właśnie dokonała pewnej, dokonała pewnej rewolucji na rynku telewizji amerykańskiej, jeśli chodzi o seriale science fiction seriale Grozy, czy seriale z dreszczykiem. Jest to fenomenalny serial i cieszę się bardzo, że wydano go w, no, w nowej, nowej jakby odsłonie, w nowej wersji, w sensie wyczyszczono ten obraz jest na Blu-rayu, mnóstwem dodatków. Pierwszy, pierwszy sezon będzie już do kupienia na początku maja, oczywiście nie muszę dodawać, że zamawiam i, i, i fajnie będzie to zobaczyć. Ja myślę, że kiedyś, kiedyś, kiedyś powinniśmy również, przynajmniej jeśli nie cały sezon, te jakieś części omówić z tego, bo to jest Naprawdę zdumiewająco ciekawe zjawisko, jeśli chodzi o Twilight Zone. Jest kilka takich seriali amerykańskich, właśnie jak Star Trek, Twilight Zone, czy nawet jest taka seria, zaraz sobie przypomnę, jak ona się nazywa. Och, doleciał mi z głowy, taka trzecia seria, również seriali amerykańskich z lat 60-tych, która jest bardzo ważna i, i, i no, wart, warto przynajmniej zająć się strefą mroku, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe zjawisko telewizyjne. Dobrze oświecimy zapewne kiedyś odsłonę naszego podcastu na ten, na ten serial. Tak? <grym> <grym> tak? Tak, tak, tak. Domyśliłem się, bo próbuję sobie cały czas przypomnieć ten trzeci serial, który miałem na, na myśli. Tam grał między innymi Dennis Hopper w tym serialu. Ciekawe jest to, że on się pojawia w telewizorze końcówki filmu Watch, Watchmen z Snydera. Oglądają ten serial. Zaraz sobie spróbuję przypomnieć. No nic. Później może. <grym> To przechodzimy powoli do naszego dzisiejszego filmu, tak? Mm -hmm, tak, do meksykańskiego filmu o Santo. Mm -hmm. Wiem, że jesteś wielkim fanem tego filmu. <głosy> Pamiętasz mojego SMS-a, tak? <głosy> mm, przypomnij, nie wiem czy SMS-a, ale wiem, że rozmawialiśmy na tym filmie. Tak, tak, tak. Rozmawialiśmy wcześniej, ale podczas domowego seansu wysłałem Jackowi SMS-a, że jakoś tak albo to mój nastrój, albo coś z tym filmem jest nie tak. O już ten ten film i tak wcześniej widziałem, zresztą kilka filmów z całej serii yy, o Santo. Natomiast jakoś tak, no nie bawił mnie tym razem, muszę przyznać. No, no nie, no coś, coś było nie tak. No, nie wiem, możliwe, że miałem słabszy dzień, ale no nie urzekł mnie ten yy, film. Yy, tym razem? Tak, tym razem, tym razem. Bo rok wcześniej oglądałem go przy okazji właśnie pokazów na Festiwalu Filmów Kultowych, gdzie zresztą prelekcje prowadziłeś do mhm. każdego z tych filmów, które pokazywaliśmy. No i wtedy się śmiałem, to wiesz, to była zabawa, a teraz tak, no niekoniecznie, przynudzał. Mhm. Ja dowiem się dobrze. Oglądając. Słuchaj, może zaczniemy jednak od... Od początku. E, tak, przypomnienia albo m, tak naprawdę omówienia tego zjawiska, bo ono jest bardzo m, mało znane w Polsce. Całe zjawisko dotyczące Santo. Na szczęście trochę to się zmienia. Na szczęście mówię, no, bo my wychodzimy z taki, takiej pozycji ludzi, którzy się... Którzy się rozkochali w kinie klasy B. Może, może wiesz, są tacy, którzy mówią, że niestety to się stało, że w Polsce po, po powoli Santo się pokazuje. Stało się to kilka lat temu ze sprawą takiej imprezy, którą nazwano w Polsce fan Mexico Fantastico. I wtedy po raz pierwszy w kinach pokazywano filmy meksykańskie z serii o Santo, przynajmniej z tego, co ja pamiętam. Wcześniej tych filmów nie było w kinach i to był taki trochę mishmash, pokazujący nie tylko film o Santo, ale tam między innymi pokazywano mój ukochany film meksykański mm, dotyczący no, kina grozy i science fiction, czyli film Mumia Stecka kontra robot. Nie wiem, czy widziałeś ten film. Znasz na pewno? Nie, nie, nie znam. Wow, dobry film. <grym> <grym> ale ważne jest to, żeby opowiedzieć co to jest, to, to, to, to, to zjawisko. Czym jest to zjawisko raczej? Co, czy, jak, jak zabrać się za Santo? Aby w pełni docenić to, co mamy na ekranie, to trzeba powiedzieć, że Santo, bohater Santo, który tutaj się pojawia, dla meksykańskiej publiczności z początku swojej kariery bardziej był znany jako zapaśnik, jako powiedzmy sportowiec, odgrywający na ringu, w takich halach sportowych, dla żywej publiczności, odgrywający rodzaj spektaklu, takich markowanych walk, które nazywają Amerykanie wrestlingiem. W latach 50 ten rodzaj sportu, ten rodzaj rozrywki był bardzo popularny w Meksyku i Meksykanie bawili się świetnie oglądając zamaskowanych bohaterów. Mówię zamaskowanych dlatego, że często oprócz samej walki ważny był, ważny był podczas tych spektaklów cały entourage, czyli rodzaj takiej ikonografii, jaką przedstawiali sobie, sobą ci bohaterowie walczący. Sam Santo pojawia się w srebrnej masce, ma na sobie taki obcisły trykot, często odsłonięty tors, ale pod, ma zawiązaną na szyi taką pelerynę, która oklejona czy oprzyta jest cekinami, to wszystko jest takie błyszczące właśnie w stylu takim, takiego kiczu, jaki możemy sobie wyobrazić, który przypisany jest do, powiedzmy, kultury meksykańskiej. I on staczał walki z różnego rodzaju przeciwnikami, między innymi z Blue Demonem, który czasami bywał jego partnerem, przyjacielem na ringu, a czasami jego przeciwnikiem. I popularność tych sportów walki, tych luchadorów, jak nazywają to, te, tych zapaśników w Meksykanie, przeniosła się bezpośrednio na ekrany kin. Zaczęto realizować filmy o tych bohaterach, licząc na to, że popularność może być jeszcze większa no bo wiadomo do kin jest w stanie wejść na terenie całego kraju więcej widzów niż na takie walki sportowe ale co ciekawe realizatorzy filmów Osanto nigdy tak do końca nie odeszli od tego systemu polegającego na tym, żeby przedstawiać Santo jako bohatera yy, zapaśnika. Bo niezależnie od tego, jaki film oglądamy o Santo, czy walczy on z czarownicami, czy walczy z zombie, z Drakulą, bo trzeba powiedzieć tutaj od razu, że filmowcy nie byli zbyt oryginalni. Yy, ci, którzy realizowali filmów o Santo, powstało ich kilkadziesiąt i zazwyczaj sięgali po sprawdzone wzorce. To znaczy, Santo... Yy, czy filmowcy zapatrzeni w to, co jest modne na terenie Stanów Zjednoczonych i nawet w Europie, próbowali Santo konfrontować z najbardziej znanymi potworami pochodzącymi z różnych części świata i różnych kultur. Dlatego mówię, że pojawiają się tutaj również wilkołaki, pojawiają się tutaj wampiry. Ale co ciekawe, również Santo, to jest, to jest zawsze dla mnie najciekawsza część omawiając te filmy, Santo również mierzy się w tych filmach z bohaterami z przeciwnikami, którzy wyrośli jakby z tej ludyczności meksykańskiej. Jest jedna, jeden film, gdzie Santo mierzy się właśnie z mumią astecką. Nie właśnie z mumią egipską, tylko z astecką. Wspomniany przeze mnie film Mumia Astecka kontra robot. To również jest taka opowieść o tym, jak zły naukowiec próbuje wydobyć z piramidy azteckiej jakiś skarb i aby Ubiec strzegącą tego skarbu mumię astecką konstruuje El Humono Roboto, czyli takiego człowieka, który zamknięty jest w robocie. I ten robot ma mu pomóc wygrać pojedynek z astecką mumią i wydobyć ten skarb. Jed również jeden jest taki film o Santo, kiedy Santo mierzy się z kosmitami, dokładnie z Marsjanami, czyli Santo kontra Marsjanie. I tu dla mnie jest też mega zabawna sprawa, ponieważ Meksykanie nie dosyć, że lądują w Meksyku w tym filmie. Oczywiście, że w Meksyku, a nie w Stanach Zjednoczonych, jak zazwyczaj to się działo w amerykańskich filmach. Ale pierwszą rzeczą, jaką robią w tym filmie, to porywają księdza katolickiego, co idealnie nas ustawia w takiej sytuacji, jaki film oglądamy. Bo zazwyczaj w amerykańskich filmach kosmici porywali naukowców lub amerykańskie kobiety, żeby w domyśle z nimi kopulować. Tutaj natomiast, aby sparaliżować społeczeństwo meksykańskie, Meksykanie, e, Meksykanie, <grywa> Marsjanie, mhm. Freudowski, Freudowska pomyłka, Marsjanie porywają księdza katolickiego. I to jest taki bardzo szybki wstęp do tego cyklu o Santo. Ciekawe jest to, że dzisiaj dla nas to może jest mało wiarygodne, ale ta tożsamość Santo nie była znana współczesnym widzom. Dzisiaj mówię, jest to mało wiarygodne, bo mamy internet, mamy kamery, natomiast wtedy udawało się ukryć tą tożsamość Santo i to jest ciekawe, on występował w masce udzielając wywiadów. W samym filmie nigdy nie ściąga maski, dlatego tutaj uważam, że ten Santo jest bardziej komiksowy, nawet niż bardziej komiksowi bohaterowie amerykańskich, czy to właśnie komiksów, czy filmów, bo Batman, jak wiadomo, czasami ściągał swoją polerynę i był no tam jakimś arystokratą czy, czy, czy po prostu biznesmenem natomiast Santo jest Santo niezależnie od tego czy Santo walczy na ringu w filmie, czy walczy z jakimś przeciwnikiem złym, czy gra w szachy czy kocha się swoją um, ukochaną, całuje ją, to zawsze pozostaje w masce zresztą w jednym z filmów, może to się przejawia w paru już teraz nie pamiętam, bo widziałem kilkanaście tych filmów ale na pewno w jednym z tych filmów pojawia się taki motyw że Santo zostaje pozbawiony masce co traktowane jest jako największe upokorzenie Właśnie zabranie maski swojemu przeciwnikowi. Natomiast Santo jest sprytny, ponieważ po zdjęciu maski okazuje się, że pod tą maską ma następną maskę. Taki jest, taki jest Santo. Tak, on ma jedną, jedną tożsamość. Nie podwójną tożsamość jak w przypadku Supermana, czy mm, wspomnianego przez ciebie Batmana. Santo jest. Pozostaje Santo przez y, cały czas. Ale wspomniałeś o popularności czy też braku jej y, filmów z Santo właśnie w Polsce i rzeczywiście tak jest, bo przekonałem się o tym w zeszłym roku właśnie przy okazji organizacji tego krótkiego przeglądu, że te filmy nie tylko nie są kompletnie kojarzone, ale też prawdopodobnie nigdy wcześniej nie były w Polsce wyświetlane. Mhm. Poszukiwaliśmy chociażby tłumaczeń do tych filmów i po telewizjach różnych i, po, i wśród organizatorów innych wydarzeń kulturalnych i nie tylko o, nim Nie posiadali tych list dialogowych, ale też kompletnie nie, nie kojarzono tego bohatera. Ale co ciekawe, nasz przegląd odbywał się w związku z obchodami, jakie miały miejsce w Meksyku, a mianowicie odzyskaniem niepodległości, 200 lat od odzyskania przez Meksyk niepodległości i 100 lat od rewolucji, jaka miała miejsce w tym, w tym państwie. To jest y, ciekawe, że taki film, z którego my za chwilę będziemy się troszeczkę wyśmiewać, podśmiewać i delikatnie znęcać, y, jest dobrym narodowym jakiegoś państwa. To tak jakby, tak jak ty zresztą pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy i przywoływałeś, że one, te filmy cieszą się takim kultem, jak pff, kultem czy zainteresowaniem, jak u nas. Krzyżacy, czy Potop, którzy są namiętnie puszczani w jakieś różne święta narodowe. Tak mówiłeś, że w Meksyku puszczane są filmy Santo. Ciekawe, z czego to wynika. Nie, nie potrafię do tego wojść, dojść. Ty potrafisz to uzasadnić? Wiesz co, nie, nie wiem, czy ten klucz jest właściwy, ale ja zazdroszczę trochę Meksykanom tego luzu. To znaczy, rzeczywiście mhm. zwróciłeś tu uwagę na taką rzecz, że... Ja się y obawiam, że oni mogą go śmiertelnie poważnie traktować, Jacek. Hmm. Nie jestem pewien tego, bo wiesz co, my mamy kontakt, czy mieliśmy kontakt z ambasadą meksykańską, która, która te filmy udzielała nam przy różnych okazjach, ja powołując się na szkołę filmową miałem bardzo ciekawy, taki, taki ciepły bardzo list dostałem od pana ambasadora, czy tam pisany w imieniu ambasadora przez sekretarkę ambasady meksykańskiej i oni... Mm, nie ma kompleksów tutaj, jak to wyczuwam coś takiego, zarówno nie, właśnie nie, nie, nie. czytałem ten list, jak i rozmawiałem z jednym ze studentów z Meksyku, który raz, że był zdziwiony, że, że znam tą postać Santo, ale rzeczywiście sprzedał mi taką informację, że on bardzo często, ten cykl ten pojawia się w różnego rodzaju, przy różnego rodzaju okazjach, świętach yy, mhm. różnych w Meksyku w telewizji. I dlatego mówię, że zazdroszczę trochę tego luzu i tego, że oni potrafią bez takiego pardonowego jakiegoś, wiesz, yy, może inaczej, bez, bez, bez takiego spięcia mhm. y, chwalić się tym, na, na jaki sposób reklamować swój y, kraj i w jaki sposób jednak promować y, to, że kinematografia y, ich y, taka ojczysta mhm. była. Wiesz, nie tylko Eisenstein, nie tylko ale... Binuel przyjeżdżał do Meksyku, ale oni sami też robili filmy. Ale rozumiesz, Jacek, to tak jakby Stany Zjednoczone chwaliły się Edem Woodem, a my Markiem Pistrakiem. Ale wydaje mi się, że, wiesz co, nie wiem, czy Stany Zjednoczone chwalą się Edwardem, ale na pewno wielu ludzi ze Stanów Zjednoczonych potrafi na tym zrobić dobry interes. Tak, ale tutaj w tym momencie, kiedy w Polsce nie myśli się na co dzień o Meksyku i co tam się u nich dzieje, jakby promocja tego państwa, obchody, z uroczystości związane no wiem, wiem, właśnie wiem, do czego z mhm. świętami. Związane są z filmami, które raczej, którym raczej trudno przypisać jakieś wielkie zasługi dla rozwoju kinematografii, prawda? Tak, to tak samo, jakbyśmy my byśmy właśnie puszczali w święta narodowe filmy Marka Piestraka i w celu uczczenia, nie wiem, odzyskania niepodległości u nas wyświetlalibyśmy w Meksyku Wilczycę, nie? Czy Klące Doliny Węży. Wie, wiesz, o co mi chodzi, tak? Rozumiesz mnie? Tak, tak, ale to, wiesz co, to jest rzeczywiście jakieś zagadnienie wykraczające po nas, mm -hmm. jakby wykraczające z tego, czym my się zajmujemy albo na czym mamy po, y, jaki, jakiś tam pogląd. Mm -hmm. Nie jesteśmy etnografami czy socjologami, więc ciężko będzie nam tutaj mówić, jakie są głębsze przyczyny tego. Z, z naszej strony, mogę to chyba mówić za siebie i za ciebie, powinniśmy się cieszyć z tego rzeczywiście, że jest y, ze strony, powiedzmy w cudzysłowie władz meksykańskich przychylność do tego, żeby te filmy prezentować, bo y, ja osobiście czułbym się uboższy. <śmiech> ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale czułbym się uboższy, gdybym tych filmów nie znał. Mhm. A Przyznaję, że wtedy, kiedy pierwszy raz zobaczyłem filmy meksykańskie z tego cyklu o Santo, ale nie tylko właśnie, bo wspomniałem tą mumią kontra robot, to raz, że miałem naprawdę świetną zabawę, a z drugiej strony odkryłem jakby stronę kinematografii, o której nie miałem zielonego pojęcia. I, i to dzięki temu, że ci ludzie, mówię o, o kimś, kto zdecydował się, żeby prezentować to na świecie, wiesz, jakby zrobili tą, tą drogę. Ale wydaje mi się, że poniekąd ja chyba rozumiem, dlaczego tak się stało. Jest, wracamy do, do naszego ostatniego, znaczy nie wiem, czy ostatniego, ale, ale jednego z ostatnich podcastów o Kormanie. Znaczy, sam Korman się do tego przyczynił. To znaczy, on ma duże zasługi, jeśli chodzi o promocję tego typu kinematografii czy tego, tego typu filmów w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. no jest ten film, który dzisiaj omawiamy. I, I tutaj powoli dochodzimy do tego, że potrafimy sobie wytłumaczyć, dlaczego Korman tego Oscara dostał. No, zasługi ma wielkie. I Milcząca Gwiazda, i Santo. No właśnie. No, no właśnie. No więc, więc, i po to... wydaje mi się, że jeśli chodzi o... Amerykanów to oni mieli duży, większy czy duży czas na to, żeby przyzwyczaić się również do Santo ale wiesz, to nie tylko do Santo jako bohatera filmowego, ale również do zjawiska popkulturowego to znaczy, wiesz, figurki z Santo, mhm. Santo na koszulkach mówię o, o tej postaci ubranej w masce, to jest niezwykle Okej, okay, jest to kiczowate, ale też niezwykle malownicze, nie, nie, tak. niezwykle kolorowe, niezwykle, akurat ten film, który dzisiaj omawiamy jest czarno-biały, ale wiele z tych filmów jest kolorowych i widać to, że Meksykanie mają taką wrodzoną swoją, wiesz, genetycznie taką wartość wewnętrzną do tego, żeby ich, ymm, no nie wiem... Ich, ich, ich wytwory, ich rąk były bardzo kolorowe, bardzo przaśne przez to, ale, ale, ale fajne, nie ma tam, wiesz, tak jak mam takie wrażenie czasami spacerując wiesz po ulicach Polski, że ubieramy się bardzo monochromatycznie to w tym filmie widać, że wszyscy są, zwłaszcza Santo, jest facetem, wiesz, macho, a ubrany jest mega kolorowy, kolorowo, niebiesko, wiesz, srebrne jakieś elementy, no i ta przaśność nie się osobiście bardzo podoba. Ja widziałem wystawę Polki zresztą, która zrobiła figurki Santo i podróżowała z nimi po świecie, robiąc jej zdjęcia. Wiesz, Sandlo na przykład na tle wieży Eiffla i tak dalej. Aha, no, no, rozumiem. No. Także, no, mm, nie wiem, ty, ty organizowałeś też pokazy w różnych miastach, chyba miałeś prelekcje do Santo w, w innych miastach. Tak. Jak to wypadało? Jak, jaka była frekwencja? Czy, średnia. Nie, średnia, średnia. Mhm. Żeby nie powiedzieć zła, tak, tak. Mhm. Nie wiem, wiesz, no... no nie, nie zła. No, Kilkadziesiąt osób było na sali. Nie, w porównaniu z tym, co ja robię z lezymi filmami, w sensie najgorszym filmów świata, gdzie jak się chwaliłem w Muranowie, jest po 200 osób, to rzeczywiście to niewiele. Kurczę, no... Wiesz co, dojdziemy zaraz do tego, omawiając ten film. One... Te filmy... Z są hermetyczne, wiesz, mhm. jakby zdajesz sobie też doskonale z tego sprawę, na pewno Patryk, mhm. one operują pewną powtarzalnością. Tam zawsze w tych filmach Santo musi stoczyć walkę na ringu i to jest nużące dla nas. Mhm. To, było, to, to było wtedy bardzo atrakcyjne dla, dla fanów tego typu, jak powiedziałem, sportu, czy tego typu jakieś rozrywki takiego przedstawienia, natomiast mnie osobiście też to nudzi, bo jest to pewna powtarzalność, która wynika z tego, że w każdym filmie, co najmniej trzy razy musi pojawić się dziesięciominutowa sekwencja walki, takiej symulowanej, walki reżyserowanej, santo na ringu, w różnych konfiguracjach, Raz, że to nie ma żadnego przełożenia na dramaturgię filmu, bo ten film się w pewnym momencie zatrzymuje, jeśli chodzi o akcję i sam to musi się wiesz, ponawalać z kimś na rynku. A dwa, że, że, że to się ciągle powtarza. Yy, jakby te, te same układy. <grych> Natomiast wydaje mi się, że to również jest ten idea fix tych filmów. Na, na to się składało popularność tych filmów wtedy, w Meksyku. I poniekąd również dzisiaj wynika z tego, że, że te filmy tak są popularne. To znaczy, jeśli nie każdy spędza czas na oglądaniu tych walk, no to... No to Myślę, że jeśli Dracula, wiesz, to to, to to zęby, no to Santo to walki na ringu. Zwróć uwagę, że powstał film amerykański z gwiazdorem kina komediowego amerykańskiego z Jackiem Blackiem, potem Nacho Libre, tak, tak. gdzie bardzo ewidentnie, e, bardzo śmieszny, ja lubię bardzo Jacka Blacka. ewidentnie Nacho Libre jest, wiesz, takim ukłonem z, z, z, z, nie tylko stylistyka, ale w ogóle ukłon mhm. całego tego cyklu tak, o, tak. o Santo. Dobrze. Powoli powinniśmy chyba przejść do, do naszego tak. filmu dzisiejszego. Mhm. Santo w Muzeum Figur Woskowych, występujący również pod tytułem właśnie w Stanach Zjednoczonych Samson in the Wax Museum, jest to ciekawe, że ten film, jak wspominałem wcześniej, nie był, jeśli chodzi o tematykę, nie był nowością. Meksykanie, meksykańscy filmowcy patrzyli na to, co dzieje się na świecie. I ten film pochodzący z 1963 roku odrywa kupony, czy też jest zapatrzony na inny film amerykański, który był bardzo popularny w latach 50. -tych. Mam tu na myśli film pod tytułem Muzeum Figur Woskowych z Vincentem Price'em. To jest jeden z filmów takich wtedy, dzisiaj już może mniej znanych, ale rzeczywiście wtedy, kiedy no filmowcy ten film tworzyli, mówię o Santo, rzeczywiście był bardzo znany i podejrzewam, że to jest główna przyczyna dlaczego zrealizowano ten film. Jest to w jakiś sposób, hmm, no nie pastisz, z rzynka po prostu z filmu House of Wax, czyli jak powiedziałem film z Vincentem Price'em z pochodzącym z 1953 roku. Mm. Bohaterem y, tego filmu, mówię o meksykańskim filmie, mm -hmm. jest niejaki doktor Karol. To ciekawe, zwróciłem na to uwagę, że Santo tutaj pojawia się dosyć późno w tym filmie. Tak. Mm -hmm. I to chyba jest duży plus, co nie? <laughs> Nawet nie, y, uważam, że doktor Karol jest pierwszoplanową postacią. Nie, nie Santo. Mhm, mm mhm, mm tak, zgadza się. Nie jest to, y, powinniśmy też zwrócić uwagę, nie jest to pierwszy y, film y, o Santo. Nie omawiamy pierwszego filmu o Santo. Wybraliśmy sobie ten film tak po prostu, no, tak naprawdę, tak jak nam pasowało. Mm -hmm. Natomiast jest to jeden z pierwszych filmów. Nie jest, jest, jest, to, jest to, powiedzmy, budowanie tej całej legendy. Tutaj dopiero Santo w tych pierwszych filmach, te wszystkie akcesoria, to jak on się zachowuje, ale również jak się porusza, za pomocą jakich samochodów albo jakich urządzeń używa, to dopiero tutaj w tej film, tych filmach, właśnie, do których ten się film zalicza, jest to wszystko dopiero budowane. Ale masz rację. Doktor Karol, co ciekawe, zarówno jego nazwisko, czy imię, nie wiem jak to określić. Karol. Ale również pewna jego część biografii wskazuje na to, że być może on jest Polakiem. Aha. Tak. Bo jak sobie przypominasz, nie wiem mhm. to jest bardzo smaczne, ale jest on byłym więźniem Auschwitz. Mhm. Zresztą te Auschwitz to chyba tymi i nawet zwrócić uwagę na to, że te Auschwitz zamienia się w Dachau nie? W o, momencie. to jest dziwne. Tak, mhm. tutaj świadczy o tym, Długo będziemy o tym mówić, za chwilę pewnie, ale to jest jeden z takich, może nie najważniejszych, ale jednych, jednym z takich przykładów na to, jak te filmy były realizowane. Nie ma tutaj pewnej konsekwencji w scenariuszu. W pierwszym akcie filmu dowiadujemy się, że dr Karol przeżył Auschwitz, natomiast pod koniec filmu sam dr Karol mówi, że przeżył Dachau. Szczegół, na który zwraca się uwagę. Jeden z, niewielu, z wielu tutaj pojawiających się błędów w tym filmie, bo trzeba przyznać, oprócz samego tematu, oprócz scenariusza filmu, że jest naiwny i bardzo komiksowy, to trzeba zwrócić uwagę z pełną powagą lub niepowagą. Te filmy naprawdę zrobione są bardzo amatorsko. Myślę, że one no, sytuują się gdzieś tam właśnie w regionach Eda -Uda, jeśli chodzi o tą sprawę realizatorską. Mhm. Doktor Karol przeżył Auschwitz, a teraz w Meksyku prowadzi Muzeum Figur Woskowych. Jest to rodzaj takiej atrakcji do zwiedzania. Widzowie mogą przyjść zobaczyć znane postaci, Wybór tych postaci również jest dziwaczny dla mnie, bo mamy tam m.in. Gandiego, mamy Stalina, mamy panczowile. mamy również, to chyba najważniejsze dla fabuły filmu, mamy różnego rodzaju potwory. Między innymi jest tam taka spora gromadka wilkołaków, jak mówi dr Karol, potomków wilkołaków z Tybetu. Dziwne, ale tak to przedstawia. Bohaterką tutaj damską jest niejaka Susan, która jest dziennikarką i Próbuje przeprowadzić wywiad z doktorem Karolem, jednak oprócz tej głównej akcji, czyli tego muzeum i doktora Karola, i tego próby przeprowadzenia wywiadu, pojawiają się takie momenty, że takie motywy znikania ludzi w tym miasteczku. Ludzie znikają. My, widzowie, widzimy, że są porywani przez jakiś. Powiedzmy zdeformowane postaci z jakimiś bliznami, i tak dalej. W toku akcji dowiemy się, że mówimy, zdradzamy, kto stoi za całą intrygą. Czy to jest nie do zradzenia myślisz? Myślę, że to jest tak oczywiste. <laughs> <laughs> Oczywiście, doktor Karol. <laughs> Jak nie trudno się domyślić, doktor Karol, ale kurczę, wiesz, to, to jest zawsze bardzo ciekawe w tych filmach klasy B. Mhm. Możesz mi wytłumaczyć, dlaczego doktor Karol jest złą postacią? Dlaczego próbuje porywać, zabijać ludzi? Po co? Bo jest skrzywiony psychicznie po obozach koncentracyjnych. Obozie. Ja, Aha, ja, tak, tak. ja tak to uzasadniam. To, to dobre uzasadnienie, bo ja tak głęboko nie szedłem. Ja zrozumiałem, że doktor Karol chce władać światem. Mówi on do swojego no Chce władać światem, ale no... Wiesz co, ja nie chcę na przykład władzać światem. <śmiech> Ale też nie przeżyłem tego, co, co doktor e, Ka Karol. Ja myślę, że to nie jest taka postać jednoznacznie zła. To uzasadnienie właśnie, przytoczenie jego biografii mm, pozwala nam jakoś tak łagodniej spojrzeć na tą postać. Trochę tragiczną mimo wszystko. Nie uważasz? Myślę, że to jest interpretacja twoja, bo... Wiesz co, może, tak, ja wiem, może możliwe, że nie o to chodziło, a możliwe, że to się nie udało po prostu, ale... No, no nie jest to taki demon zła. Wiesz co, dla mnie ciekawsze jest, się ciekawsze, jakby próbę, próbuję zrozumieć, okej, okay, on jest zły, ma pokrzywiony charakter przez to, że przeżył Holokaust, natomiast to, w jaki sposób on chce zawładnąć nad światem, jest yy, mega dziwaczne. No Zazwyczaj, jest dziwaczne to, i bo, tu akurat nie znajduję uzasadnienia. Wiesz, on, yy, powiedzmy to, Wynalazł jakiś specyfik, który wstrzykuje do figur woskowych, które te figury wyskowe ożywają i te wszystkie przeze mnie wymienione pokraczne, pokraczni potomkowie wilkułaków z Tybetu ożyją. Ale na przykład on w pewnym momencie tam łapiąc, porywając tą dziennikarkę, Susan mówi do niej, że zrobi z niej kobietę kota, wyciąga jakieś takie szkice, Pokazuje jej właśnie takie rysunki, gdzie ona będzie pół kobietą, pół kotem. I tak myślę sobie, kurczę, co ja oglądam. Czy to jest wyspa doktora Moro? Wiesz, po co, jak, dlaczego? On coś mówi o tym, że chce stworzyć jakąś właśnie taką rasę dziwaczną, która ma zawładność nad światem. Widzimy, że, że, że tych postaci tam jest, tych potworów jest, nie wiem, sześć, siedem. No i tak za bardzo mnie idzie do przodu ta, ta, ta, ta, ta cała technologia. <głos》> Więc nie wiem, jak będzie dalej. Dziwaczne, takie znaczy nie dziwaczne, tylko takie, wiesz co, to jest taka inwazja bardzo kameralna, taka chałupnicza, mam takie wrażenie, że on raczej zasadził się na swoich sąsiadów, myśląc, że kiedy załatwi swojego oponenta, profesora, galwana, jeśli dobrze pamiętam, i załatwi jeszcze właśnie tą dziennikarkę, no to wtedy to już będzie w jego mniemaniu władcą świata, władcą świata zostanie, takie mam wrażenie. Mhm. A, a czy ty w ogóle Jacek wiesz, bo teraz mi się przypomniał, kto gra doktora Karola? Claudio Brock, czy Brook. A wiesz, gdzie on zagrał? Mm -hmm. On zagrał Szymona Słupnika, Szymona Pustelnika u Buñuela. Wow, super. Mhm. No Także to nie, mimo niskiego poziomu całego filmu, ten aktor nie jest złym aktorem. Zdecydowanie. Że tutaj on nie wypada najlepiej, na tak jak zostało wszyscy w tym filmie. No tak, no, ale to tak jak Leon Niemczyk, który też fatalnym aktorem nie był, nie wypadł najlepiej Wilczycy. No. Mm -hmm. Wiesz przypomniało no. mi się, co on tam wyprawia no dobrze, ale rzeczywiście yy, główną y, taką osobą, która przeszkadzać przeszkodzić ma w planach doktora Karola jest Santo Santo, który współpracuje z profesorem Galwanem próbuje uratować Suzan. Porusza się takim odkrytym samochodem, z odkrytym dachem, również używa takich gadżetów typu z filmów z Jamesem Bondem, jakieś takie wideotelefony, ale tak naprawdę te gadżety są niczym przy sile sprawności fizycznej Santo, ponieważ okłada tam równo wszystkie potwory, wszystkie wilkołaki i spotyka wszystkich zasłużona kara Wilkołaki na przykład z tego co z, pamiętam skończyły zalane woskiem. Zresztą specjalnym woskiem, który dr Karol przygotowuje dla swoich ofiar. Jest to jakaś jego sekretna ym, taka ym, sekretna, sekretny przepis, wiesz tam, tak jak się strzeże przepis Coca-Coli i nie wiemy co pijemy. Tak samo dr Karol do końca nie wyjawia tutaj czym jest ten specyfik, czym jest ten wosk, którego używa do stworzenia tych potworów. Natomiast Santo rzeczywiście obraca te Zarówno ten dosłownie wosk, jak i, jak i te urządzenia, które, które tworzy te potwory przeciwko potworom doktora Karola. Zresztą doktor Karol, możemy też zdradzić, ginie z rąk swoich własnych tworów. Co było do przewidzenia. No nie byłem specjalnie to... zaskoczony. Oj, przepraszam, że tak wiesz... Nie, nie ale nie, ja, ale... ziemię, Bo tak trochę odchodzisz, opisując na filmie, nagle dodaję i tak, ale to było oczywiste. Ale to było wiesz do co, ale Ja mam wrażenie, zawsze oglądam filmy z Santo, mam ich kilka na półce, mhm. że te wszystkie filmy są oparte na takim schemacie filmu rysunkowego z Kubidu o Aryu. Naprawdę, już na początku wiemy, że pod maską, wiesz, potwora będzie pan Smith, zboczeniec z parku, wiesz, który gdzieś tam molestuje kogoś, albo jakiś właściciel tartaku. Tak jest z Kubidu. No może z tym molestowaniem przesadziłem, ale wiesz, o co mi chodzi. Mhm. Tak samo jest tutaj. Ten schemat jest zawsze bardzo wyraźny. No, tak, tak, ale najgorszą postacią tego filmu, Jacku, jest główny bohater. Tytułowy bohater, czyli Santo. I dlatego ten film wypada jeszcze gorzej, niż gdyby wypadł, gdyby pozbawić ten film tytułowej postaci. Nie uważasz? Ale źle wypada, nie, on no naprawdę dobrze wygląda. Słuchaj, no ma tam jakiś kalafior na brzuchu umieśniony jest, głowę ma taką jak arbus. Czego ty chcesz od, od, od Santo? Wygląda świetnie. <gry> ale chyba o to chodzi. Nie, mówię teraz poważnie. No, Santo y, nie nadaje się do, może do adaptacji sztuk Szekspira, ale y, wiesz, jak biega... Ale z jego tym zachowanie, tosem... Jacek, czy ty y, y, y, y, pamiętasz sytuację, w której on przychodzi do domu siostry y, porwanej hmm, tak, dziewczyny? Tak. On tranca, trąca jej narzeczonego i mówi... On wchodzi, zaczyna go okładać, ona go pyta, co ty robisz? on mówi, przepraszam, nie znałem go, pomyliłem się. Jacek, o co chodzi w ogóle? Co za bzdura? Tak, ale jeszcze warto dodać, że on wchodzi, krada się, włamuje się do domu, tak. po to, żeby wziąć zdjęcie, ale włamuje się bez sensu, bo to są jego współ jak to się nazywa, no alianci w, w, w całej tej sprawie roz, rozgryzienia tej, tej, tej, tej intrygi. Mm -hmm. I on mówi, przepraszam, nie miałem czasu, musiałem no. zdobyć to zdjęcie. Możesz na nas liczyć, Santo, tam odpowiadają bohaterowie, a wcześniej rzeczywiście popił faceta i, i wszedł przez okno, wiesz, gdzie było zgaszone światło w domu, no, no tak, tak, tak. Jest, jest wiele takich y, spraw tutaj śmiesznych w tym filmie. No, żałość. Żałość, wiesz to, ale za to, nie wiem czy to teraz mówię tylko za siebie, ale za to ja, ten, ja, ten, ja te filmy kocham. To znaczy te filmy są tak zwyże, aż piękne, wiesz, wiesz. To, to jest dno, oczywiście. Jest, jest naiwność, ale odczuwam niesamowitą radość oglądając te filmy. To jeszcze z kim Santo będzie walczył? Właśnie, jak powiedziałem, wiesz, z wampirami, z zombie, mhm. z kosmitami. Ja wspominałem, że również oglądam serię filmów Abbott i Castello, którzy też spotykają się ze wszystkimi możliwymi potworami. Ja wiem, że to jest rodzaj masochizmu, bo te filmy przy zdrowych zmysłach nie można oglądać. Natomiast ja odczuwam dziwny rodzaj masochizmu oglądając te filmy i tak mam też z Santo. Naprawdę dobrze się bawię, ale zdaję sobie z tego sprawę, bo obserwuję swoich domowników, łącznie z moim psem, którzy patrzą na mnie dziwnie, jak, włączą, jak włączam te filmy. Obserwują mnie i tak okej. Okay. Ale wiesz co, Jacek, to zależy chyba od warunków, w jakich oglądasz te filmy. Ja wcześniej oglądałem je w gronie większym, a teraz je no, puściłem sobie, żeby żeby, no, żeby się przygotować do naszej rozmowy. I kiedy tak samo oglądałem wpatrzony w ten ekran, to tak no nie kręciło mnie, a wcześniej to tak wzajemnie się inspirowaliśmy i reagowaliśmy i wyłapywaliśmy każde każdy różne bzdury. I te filmy właśnie sprawdzają się chyba w takich warunkach, kiedy, kiedy ogląda się w gronie znajomych czy, czy z bliskimi. Nie? Ale kiedy sam sobie je włączysz, to tak już niekoniecznie. No wiesz co, dwie, dwie rzeczy powiem anegdoty na ten temat, znaczy może nie anegdoty jedna będzie anegdota, a druga obserwacja to idąc za, za, za, za tobą <laughs> rzeczywiście tak jest ja, ja wiesz, no, poszając najgorszy film świata obserwuję to sam, że te filmy świetnie smakują w gronie znajomych najlepiej dobrej paczki kiedy możemy czerpać taką radość no, z chucpy, jaką oglądamy na, ek na ekranie. I rzeczywiście jak się samemu ogląda te filmy, to można je w sposób taki poważny analizować, a zazwyczaj one będą bardziej nudzić niż bawić. I druga anegdota jest, teraz, znaczy nie, druga opowieść, a pierwsza anegdota. Czytałem y, książkę Stephena Kinga, Dance Macabre, to nie jest y, mhm. bajatystyka, tego taka książka. Opisująca zjawisko horroru. I on tam opisuje między nimi, jak zrobił sobie przykrość, to znaczy, będąc sam w domu, zapuścił sobie jeszcze wtedy na, na VHS-ie film Robot Monster, fila Takera. I mówisz, że to był jeden z poważniejszych błędów w jego życiu, bo jeszcze zapalił trawkę, marihuanę, i mówisz, że no, to są ataku, totalnego ataku śmiechu, ale takiego bardzo no, ataku, który gdzieś tam, jeszcze, wiesz, z tyłu potlicy pewnie informacja dochodziła, że może to skończyć niebezpiecznie, bo nie mógł się zatrzymać w tym śmiechu i szedł na czworaka do otwarzacza y, wideo, żeby wyłączyć ten film. Więc tutaj King, Stephen King jest takim przykładem, że czasami y, trzeba uważać oglądając złe filmy, będąc samemu w domu, nadużywając jeszcze jakichś środków, bo może to skończyć się niebezpiecznie. Lepiej oglądać w dobrym towarzystwie, żeby na chwilę zrobić sobie przerwę. Albo żeby się nawzajem asekurować, bo może to skończyć się y, no, tragicznie, bo można się zapowietrzyć, wiesz, oglądając się samemu. No... Możliwe, no i co no przyznam ci, zresztą już wcześniej się przyznałem do tego, że no, no, no nie bardzo, no. trochę obniżam poziom dzisiejszej audycji z tym moim marudzeniem, ale mm -hmm. naprawdę wymęczyłem się oglądając tego Santo tym razem, no. i nie mam nic do dodania. Nie, nie, nie, masz, nie masz nic na swoje usprawiedliwienie, to tak. od tego powinniśmy zacząć, bo my nie możemy tutaj wiesz, w naszym podcaście wiesz, no, o, sprowadzać by... tych cudownych filmów do, do roli takich, wiesz, chłopca do bicia. Wiesz co, no, by, był taki moment, kiedy, kiedy rzeczywiście się wznosiłem, nie? Kiedy, ale to bardziej sobie przypominałem mój, mój wcześniejszy odbiór, kiedy w gronie to oglądaliśmy. Właśnie ten fragment, kiedy Santo wchodzi i, i mówi: Pomyliłem się, nie? Wcześniej okładając jakiegoś y, kolesia, którego kompletnie y, nie znał. Y, to, to tak, ale, ale teraz no, nie, nie, nie było dobrze. No. To uznajmy, że Patryk ma słabszy dzień dzisiaj, a film Santo to Muzeum Figur <laughs> warto zobaczyć, zwłaszcza właśnie w gronie przyjaciół. Nie, ale ja tego nie wykluczam, że nie warto o zobaczyć. Mm -hmm. Na pewno warto mm -hmm. poznać, bo to jest część szerszego zjawiska i na pewno należy go przynajmniej liznąć. Ale, ale nie, nie mogę zapewnić, że każdy, który sięgnie po te filmy, będzie się znakomicie bawił. To jest dobry film na wieczór, właśnie z paczką znajomych. Mhm. Mhm. No lepsze niż, nie wiem, popiół i diament w takich warunkach. Nie, no, no. To są właśnie takie filmy, <laughs> kiedy, kiedy zajedamy chipsy i popijamy piwem. Mhm. Wiesz co, ale jeszcze na koniec może powiem, że znam kilka osób, mhm. które, którzy są wielkimi fanami w ogóle filmów Fasanto. Mają stronę internetową, wiesz opisują te filmy i właśnie właśnie ten nurt kina rozrywkowego najbardziej ich interesuje tutaj w Polsce, więc są również, wiesz, ortodoksyjni fani Aha. Santo, z czego pewnie powinniśmy się cieszyć. Wiesz co, ja nie wiem, czy jestem ortodoksem, ale czerpie dużą radość od oglądania tych filmów. Jacek, nie wiem, możliwe, że za jakiś czas nagramy ponownie audycję poświęconą Santo i wtedy powiem coś zupełnie innego. Ja mówię o swoim aktualnym odbiorze, że jakoś no, nie trafił mhm. do mnie ten film, no. Dlatego mówię, że miałeś słabszy dzień. No bo możliwe, że teraz... słabszy, bo, bo rok wcześniej mm. proponowałem te filmy na festiwalu, wiesz. To z pełną mm. odpowiedzialnością. Nie proponuję przecież filmów, które mi nie odpowiadają. No ale teraz jakby troszeczkę... Pff, no, ja... możliwe, że ja za bardzo oczekiwałem, wiesz, na powrót do tych filmów i, i... tak się nastawiłem. I dlatego mm. czułem pewne rozczarowanie w związku z tym, że już nie bawiły mnie tak jak wcześniej. Nie wiem. W sumie, ja nie Sí, doctor. Comprendo. Bien. Gracias y perdone la molestia. Dice que salió del museo hace rato. Ay, si hubiera ido a otro lado, pues no se hubiera llamado por teléfono, ¿no? Yo le dejé recado en el periódico. No se ha comunicado. Ahí está. ¿La señorita Mendoza? Sí. Ah, tranquilícese. ...seguramente ha estado preocupada por su cámara. Para la vida ya es suficiente castigo. ¿No cree usted que alguno de ellos intente vengarse? ¿Y por qué habría de esperar tantos años? No ha dejado de perseguirme ni un momento. En el año 50, cuando yo estaba en los Estados Unidos... ...fui víctima de un atentado. Alguien cambió los ácidos en mi laboratorio. Dice, y inspector, que no tiene derecho a sospechar de mí. Si fuera culpable, no le habría pedido alzando su colaboración en mi defensa. Wiesz co, jakby nie było proponuję, żebyś się zastanowił nad sobą. Bardzo poważnie, jakby wejrzał w, w siebie i, i sam sobie odpowiedział na pytanie, co się z tobą dzieje. E, a teraz. Się pożegnać. <laughs> Dziękuję, cześć, Jacek. Powiedzieć... To była ostatnia audycja nie. <laughs> z cyklu sklepik. Z żegnam, Podorami. żegnam, tak. <laughs> tak, żegnam. Nie nie, powinniśmy powiedzieć teraz. Ym... Coś o tym, skąd my mamy te filmy. To znaczy, już powiedzieliśmy troszeczkę. Ja kupuję te filmy ze Stanów Zjednoczonych i to są wydania DVD, natomiast my akurat ten film tak, konkretnie tak. mamy z ambasady meksykańskiej. Tak. Jest to cała seria, tak, sześć filmów. E, chyba tak. Sześć albo pięć w zeszłym roku pokazywaliśmy mm -hmm. jako pierwsi je tłumaczyliśmy. Ale później te filmy powszły w świat w Polskę konkretnie. Tak. I odbyło się kilka takich pokazów. Wiem, że w Krakowie i w Łodzi na pewno, ale nie wiem, czy nie było więcej. Mhm. Ciekawe, jak, jakim to powodzeniem się tam cieszyło. No ja, ja jak mhm. mówię, prowadziłem to w Łodzi i wyszło to średnio, jeśli chodzi o frekwencję ale mhm. nie powinniśmy się zrażać. Ja jeszcze mogę wspomnieć Troszeczkę po, poza Santo, ale, ale gdzieś wiążące się z tym tematem, jednym z moich ulubionych filmów meksykańskich z tej serii jest film El Medico mm -hmm. asesino contra Luchadoros, czyli polski tytuł, ponieważ korman również za to się to wziął, nie polski, polski tytuł to jest, nie ma polskiego tytułu, amerykański tytuł to jest Doctor of Doom. I ciekawe jest w tym filmie to, że opowiada w tym filmie historię nie o Luchadorach, ale o Luchadorkach, czyli o kobietach walczących. I tam dziewczyny, luchadorki na czele z panią Velasquez muszą zmierzyć się z szalonym naukowcem, jak trudno się domyśleć, który tworzy mutanty. Bardzo fajny film, bardzo go lubię. I przede wszystkim jest to evenement na skalę właśnie filmów o rozrywkowych meksykańskich, że opowiada historię o dziewczynach. Jest to film o dziewczynach, z dziewczynami i dla dziewczyn, hmm. wydaje mi się. Polecam. Doktor of dum, e e ewentualnie El Medico Asesino contra las luchadoras. Lubię brzmienie tego języka. No i to jest właśnie, może na koniec powinniśmy jeszcze tą jedną rzecz powiedzieć. Świetnie się ogląda te filmy w oryginale. Ja nie znam hiszpańskiego, ale widzieliśmy Santo Nl el Museo de Kerra w oryginalnej wersji meksykańskiej, czyli hiszpańskojęzycznej. I przyznaję, i chyba też się jakby zgodzisz, ogląda się to wyśmienicie, kiedy tam ke pasa? pada, a nie ¿What's going on? To jest, zawsze, to jest zawsze miłe, kiedy można zobaczyć film, który niekoniecznie, wiesz, wszyscy mówią w języku właśnie anglosaskim, tylko właśnie w jakimś innym języku, a jest to kino klasy B. Ale tak mi się teraz yy, przypomniało, wracając do tego Santo i dlaczego on nie wzbudza u nas takiego podziwu, jaki możliwe, że powinien. Wydaje mi się, że błąd tutaj tkwi, mhm. że on jest za bardzo taki przyziemny. Znaczy on, wiesz, skakuje do samoch. Jego wyróżnia jedynie ciuch, jakby nie było kostium, który nosi. Chodzi o to, chodzi tak, o to że tak, nie ma żadnej zdolności. Tak, zalności, jak sobie, jak byłem małym mm. chłopczykiem, oglądałem którąś z części Supermana. Nie pamiętam którą, ale to była jedna z tych ostatnich i Superman stracił w jednej chwili wszystko, kiedy wsiadł do tramwaju. No. <głos> Rozumiem. A tutaj nagminnie jest popełniany ten błąd. Nie? Znaczy, wiesz, w jego zachowaniu nie ma mm. nic niezwykłego, prawda? A dlatego jego słowa, które padają z jego ust, brz... brzmią głupkowato. Brzmią głupkowato. Często, krości. No, no, no, no to jest jakby rzeczywiście znak rozpoznawczy tej serii. Jak mówisz, to można to oceniać właśnie niedobrze. Ale rzeczywiście jest to dziwne, że bohater, który jakby... Swoim strojem udowadnia nam jest, że jest mega komiksowy, bo jest bardziej komiksowy, jeśli chodzi o to, co jest ubrany niż, niż Batman, bo nigdy nie ściąga tego stroju, nigdy. Nie pamiętam, czy jest scena pod prysznicem, no raczej nie ma, żeby Santo się kąpał, ale podejrzewam, żeby, tak, że jeśli taka jest w jakimś filmie, czy on siedzi w wannie, to również byłby w mas pelerynie i z butami, wiesz, srebrnymi. Ale ciekawe jest to, że właśnie jest mega mm, taki dookreślony właśnie plastycznie w sensie tego stroju, natomiast nie ma żadnych zdolności wykraczających poza zdolności, powiedzmy, zapaśnika. No mhm. właśnie. Eee, czy jeszcze mamy coś do dodania w dzisiejszym podcaście? Myślę, że to wszystko. Zachęcamy do, do, do, do zobaczenia, jeśli nie, no, no nie całego filmu, ale przynajmniej gdzieś zobaczenia fragmentów, jak wygląda Santo. Na bo... YouTubie jest zresztą co to, to, to po po raz pierwszy pier przyjemność ujrzeć Santo, mhm. ujrzeć jego prawdziwą twarz dzięki mnie o czym chciałbym ci przypomnieć, bowiem na YouTubie tak. można znaleźć link hmm. do fragmentu wywiadu z Santo, w którym on po raz pierwszy i jedyny zdejmuje maskę. To było na kilka hmm. dni przed jego śmiercią. No. Mm -hmm, mm -hmm. I tyle. No, tak, tak, chciałem... tak, pamiętam to. Pamiętam, Proszę. Dziękuję. Dobrze, powiedz Patryku, co będziemy robić w następnym A my... epizodzie. A czy my to na ustaliliśmy? Nie. Właśnie. Nie ustaliliśmy tego. Hmm. Wiesz co, wydaje mi się, że, mm, że może już być wtedy o, epizod z festiwalu filmów Tak, kultowych. tak. A czy my zostawiamy ten fragment, w którym dyskutujemy? <laughs> Jeszcze okay. tego nie wiem, nie? Ehm. Na Ale zawsze możesz na, wiesz, zawsze możesz to, czekaj, wtedy no Czekaj, Ja sprawdzę hmm. daty, dobrze? Ja. Następna nasza audycja. Mhm. Mm będzie rodzajem relacji z Festiwalu Filmów Kultowych. Dokładnie, dokładnie, bowiem będziemy na żywo nagrywać audycję, o, co się tutaj stało z moim komputerem, podczas Festiwalu Filmów Kultowych i będziemy mówić o kultowym filmie Sklepik z Horrorami. Rogera Korman'a. Dokładnie. Dobrze, dziękuję Ci więc, Patryku, za dzisiejszy epizod Sklepiku z Horrorami. Na koniec chcę zapytać, czy widziałeś sygnały 2020? Nie, to sam to nie umiałem. <laughs> mhm, mhm. no to proponuję, żeby zobaczył Berylndona Kubrika, a potem sygnały <laughs> albo odwrotnie okay, <laughs> tak, tak, na pewno dobrze, to no no dobrze. dziękuję ci bardzo jeszcze raz ci dziękuję, ja również do, do, do usłyszenia, usłyszenia.